Złe z dobrem pomieszane, ale lepiej nam będzie niż było. To słowa księcia Adama Czartoryskiego o Królestwie Polskim. Tak zwana kongresówka powstała z większości dotychczasowych ziem istniejącego w epoce wojen napoleońskich księstwa warszawskiego. Formalnie na mocy traktatu rosyjsko-austriacko-pruskiego z 3 maja 1815 roku. Traktat wszedł do aktu końcowego postanowień Kongresu Wiedeńskiego miesiąc później. Każdy kolejny władca Rosji miał być królem polskim. Car Aleksander I narzucił królestwu konstytucję, ale opracowaną przez zespół z księciem czartoryskim na czele. Akt powstał w oparciu o bardzo francuską konstytucję księstwa warszawskiego oraz konstytucję 3 maja. To było nowe rozdanie w sprawie polskiej. Stefan Kieniewicz i Władysław Zajewski nazywali powstanie kongresówki czwartym rozbiorem Polski. Z kolei Mieczysław Żywczyński nie zgadzał się z tym. Uważał, że słowo rozbiory odnosi się do całego państwa polskiego w granicach sprzed 1772 roku. To był jednak na pewno koniec świata szwoleżerów, że przypomnę znany cykl książek historycznych Mariana Brandysa, odwołujących się do epoki napoleońskiej ale początek czego? Państwa czy państwa na niby, porównywanego przez współczesnych nam historyków do PRL-u. Choć po kongresie wiedeńskim mieszkańcy Galicji planujący podróż do królestwa mówili, że jadą do Polski. Co było tym dobrem, a co złem, wskazywanym przez księcia Adama. Historia żywa.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 Kończy się kilkunastoletnia epoka wojen napoleońskich, których początek jest tematem sporów, czy to od listopada 1799 roku, kiedy Napoleon przejął władzę we Francji, czy dopiero od 1803 roku, kiedy Wielka Brytania wypowiedziała Francji wojnę. Łatwiej wskazać ich koniec, który okazał się końcem Napoleona, ale i końcem księstwa warszawskiego. Małego Księstwa Wielkich Nadziei Polaków odzyskania niepodległości dzięki Bonapartemu. We wrześniu 1814 roku rozpoczyna się Kongres Wiedeński. Kongres ma zrewidować zmiany terytorialne wynikłe i z rewolucji francuskiej i z wojen napoleońskich i oczywiście ustalić nowy ład w Europie. Czy jedną z najbardziej spornych kwestii w Wiedniu była sprawa Polska, dalsze losy księstwa warszawskiego, czy nie? To nie jest nasz jakiś partykularny punkt widzenia, tylko ustalony fakt historii dyplomatycznej tamtego czasu, że kwestia Polska była najważniejszą, najbardziej sporną, grożącą wręcz rozpadem całej koalicji antynapoleońskiej sprawą na Kongresie Wiedeńskim, czy szerzej w stosunkach między czterema państwami, które tworzyły główną siłę tej antynapoleońskiej koalicji. Przypomnijmy, to Rosja, która pobiła Napoleona w największym stopniu w roku 1812 Austria, której wkład także w walkę z Napoleonem, zadanie mu można powiedzieć ciosu w plecy w 1813 roku był bardzo istotny. Prusy konsekwentnie antyfrancuskie. No i Wielka Brytania, bez której wszystko to nie mogłoby funkcjonować, bo przecież brytyjskie pieniądze zwłaszcza związane z domem Rothschildów, opartym o gałąź działającą w Londynie, były krwioobiegiem całej tej antyfrancuskiej koalicji. Aleksander I od dawna, właściwie od momentu wstąpienia na tron, snuł to, co nazywał sam swoją lidę favorite, to znaczy ulubioną ideę. Przywrócenia Polski, naprawienia tej krzywdy, którą wyrządziła jego babka, Katarzyna II, likwidując całkowicie imię Polski. Nie był to tylko, można powiedzieć, jakiś idealistyczny wybryk, czy przejaw sympatycznych cech charakteru młodego władcy, ani też nie był to tylko wynik wpływu przyjaciela młodego wtedy władcy. Tym przyjacielem był książę Adam Jerzy Czartoryski, żyjący w dość, można powiedzieć, skomplikowanym trójkącie, ale bezkonfliktowo, w przyjaźni w trójkącie z carem i jego młodą żoną, księżniczką Elżbietą Badeńską. Ale to nie książę Adam Jerzy, ale sam Aleksander był autorem owej lidy Favorit, tej idei odtworzenia Polski. I nie w imię tylko idei liberalnych, ale w imię pewnej długofalowej wizji interesu geopolitycznego Imperium Rosyjskiego. Aleksander bowiem uważał, że jeśli poszerzy się panowanie rosyjskie na te ziemie, które na razie są pod panowaniem pruskim, austriackim, to Rosja może wejść ze swoim geopolitycznym wpływem niemal do środka Niemiec. Jeżeli przesunie się granice Rosji z nad Bugu, nad Wartę, to Rosja będzie mogła dużo skuteczniej niż wcześniej rozgrywać sytuację w podzielonych Niemczech. Rosja stanie się naprawdę wtedy panią kontynentu europejskiego. Ta wizja geopolitycznego przesunięcia jeszcze raptem niewiele o 400 kilometrów, co to jest z punktu widzenia wielkości Imperium Rosyjskiego, ale jakże ważnych kilometrów, bo kilometrów w sercu Europy, w środku Europy, to przesunięcie na zachód miało pewną kuszącą bardzo moc dla wyobraźni młodego władcy rosyjskiego. A łączyło się w dodatku właśnie z taką miłą mu także otoczką szlachetnej dobrotliwości, która pozwoli wynagrodzić Polakom krzywdy. Tu jednakże pojawiał się problem zasadniczy, który uczyni z owej glide favorit dramat polityki rosyjskiej i wyzwanie osobiste dla cara. A mianowicie elity rosyjskie absolutnie nie podzielały tego punktu widzenia. Elity rosyjskie wielbiły tradycje Katarzyny i wielbiły przekonanie, że likwidacja Polski jest najlepszym, najskuteczniejszym, najsensowniejszym, najpewniejszym rozwiązaniem tego problemu, który Rosja przez wieki miała z Polską jako sąsiadką na zachodzie. Lepiej, żeby nie było żadnej Polski. To jest zdanie elit petersburskich jednolite właściwie. Car Aleksander kontra petersburskie elity, interesujące zestawienie, czy zapowiada się pojedynek na śmierć i życie w sprawie polskiej? Przecież imperator doszedł do władzy w wyniku ojcobójstwa i to wykonanego przez owe elity. Czy car miał tę świadomość niebezpieczeństwa swojego pomysłu? Tym bardziej, że kilka lat wcześniej chciał wymusić na Napoleonie, aby Królestwo Polskie nigdy nie powstało. Aleksander miał świadomość tego, że on doszedł do władzy po trupie swojego ojca Pawła, którego zabili przedstawiciele tych właśnie elit, za jego zgodą to prawda, ale wielcy panowie petersburskich salonów zabili cara, który im się nie podobał, którego nie lubili. Czy Aleksandra nie może dotknąć ten sam los, jeżeli będzie postępował wbrew elitom petersburskim? To wielkie pytanie wisi nad jego panowaniem od samego początku, od marca 1801 roku, od śmierci, tragicznej śmierci cara Pawła Piotrowicza. A więc to jest właśnie węzeł, w którym pojawia się na początku panowania cara pytanie o przyszłość Polski, o Królestwo Polskie. To oczywiście węzeł teoretyczny, bo najpierw trzeba było wygrać całą wojnę, wojnę nerwów i realną wojnę, wielką wojnę geopolityczną z Napoleonem. Tak, a on hmm. był większym przeciwnikiem niż wewnętrzna opozycja. Oczywiście w prostym bardzo wymiarze liczonym w setkach tysięcy żołnierzy, których miał pod swoimi rozkazami Napoleon. Pani redaktor poruszyła bardzo ciekawe zagadnienie, od kiedy można mówić o wojnach napoleońskich. Myślę, że w polskiej tradycji mamy prostą na to odpowiedź. Mówią nam o tym słowa naszego hymnu Mazurka Dąbrowskiego, która to melodia, Niesie przecież pamięć o tym, iż dał nam przykład bo Bonaparte, jak zwyciężać mamy. A te słowa zabrzmiały w lipcu 1797 roku. Ten 20, wtedy siedmioletni generał już wygrywał, już pokazywał, jak trzeba wygrywać, jak trzeba bić przeciwników. I właśnie we Włoszech przecież następuje pierwsze starcie rosyjsko-francuskie. Co prawda bez udziału Napoleona, który jest wtedy w Egipcie, ale to car Paweł wyśle przeciwko Napoleonowi, przeciwko Francji zwycięską armię Suworowa i Rosjanie będą toczyli epickie boje z Francuzami i z Polakami walczącymi u ich oku we Włoszech w roku 1799-1800. Można już w tamtych walkach szukać pewnego rodzaju preludium do kwestii polskiej. Rosja z Francją zmaga się o przyszłość Europy, a w centrum tej walki jest pytanie o przyszłość Polski. Ono zacznie się konkretyzować wraz z kolejnymi etapami tych wielkich epickich zmagań na skalę kontynentu. Tylża, powstanie Księstwa Warszawskiego 1807 rok, o którym mówiliśmy tydzień temu. Później Także przez nas omawiane zagadnienie rokowań Napoleona z Aleksandrem w sprawie trwałego ułożenia stosunków między dwoma imperiami w 1810 roku i sugestia Aleksandra, by pierwszym punktem tego układu było stwierdzenie, iż Królestwo Polskie nie zostanie nigdy odbudowane. I tu właśnie niekonsekwencja w istocie pozorna. Jak to to znaczy? Aleksander chce zbudować Królestwo Polskie, a jednocześnie w projekcie traktatu z Napoleonem z 1810 roku mówi, iż Królestwo Polskie nie może być nigdy odbudowane. Aleksander chciał bardzo zbudować Królestwo Polskie, które będzie całkowicie pod jego kontrolą. Rozumiał jednocześnie, że Królestwo Polskie, które nie będzie pod jego kontrolą, a będzie pod patronatem zachodniego imperatora, oto będzie śmiertelne niebezpieczeństwo dla imperializmu rosyjskiego. Stąd właśnie taka, a nie inna formuła niedoszłego traktatu z roku 1810. O nowym rozdaniu w sprawie polskiej po klęsce Napoleona, czyli o utworzeniu Królestwa Polskiego, mówi profesor Andrzej Nowak. Świat zesłani, żeby naprawić zło I wiemy to z ostatniej chwili, że gdzieś już nawet naprawi. Krok mich nam w uszach, od dawna brzmi Ale postaci nie widać wciąż Czujemy tylko jak ziemia drży Pod krokiem, który drąży jej miąższ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 żeby naprawić. Historia żywa. Długo nie musiał czekać Aleksander I na realizację swojego marzenia. Klęska Napoleona przyspieszyła jego plany. Ta opozycja wewnętrzna chyba nie stanowiła dużej przeszkody, skoro Królestwo Polskie powstało. Aleksander I na pewno był niesiony falą wielkiego zwycięstwa, którego przecież był formalnym patronem. Nie autorem, bo byli generałowie, którzy prowadzili tę kampanię, ale oni wszyscy jemu podlegali. Czy Kutuzow, czy Bagration, czy Beniksen, ci naprawdę wybitni dowódcy rosyjscy. A więc Aleksander, czując się zwycięzcą w wielkiej konfrontacji z panem Europy, z Napoleonem, mógł lekceważyć głosy sprzeciwu idące z jego własnego kraju, z jego własnych elit. Ale te głosy były i były mocne. Dam dwa przykłady. W roku 1812, zaraz po rozbiciu Wielkiej Armii, Kutuzow powiedział, że armia rosyjska powinna dojść do granic z czasu rozbiorów, do Bogu i ani kroku dalej. Dalej niech Europa gnije w swoich własnych kłopotach, kryzysie, niech tam się Austriacy biorą za łby z Francuzami. Myśmy Rosjanie powinni bronić tylko własnej suwerenności i wielu przedstawicieli elit rosyjskich podzielało to zdanie. Europa to coś obcego, nie będziemy wchodzili do Europy, nie potrzebujemy żadnej pięć więcej ziemi, na Bogu kończy się to, co nasze rosyjskie. Takie było przekonanie zgodne z ideologią, którą Katarzyna wprowadziła, że rozbiory są rzekomo tylko sprawiedliwością dziejową, wracającą Rosji to, co zawsze było rosyjskie. I drugi przykład. W 1811 roku nadworny historyk cara Mikołaj Karamzin, twórca nowoczesnej, można powiedzieć, ideologii historycznej i mentalności Rosjan do dzisiaj funkcjonującej, napisał memoriał o starej i nowej Rosji adresowany do cara. W tym memoriale zwracał uwagę przede wszystkim na niebezpieczeństwo wprowadzania jakichkolwiek reform ustrojowych w Rosji. Ale podkreślił także ogromne niebezpieczeństwo, jakim byłaby próba budowania państwa polskiego. Nie wolno legalizować bytu politycznego Polaków, bo jeżeli się to zrobi, nawet pod naszą kontrolą, to Polacy mając za sobą rację legalnego istnienia, choćby na małym spłetku ziemi, gdzieś nad Wisłą tylko, upomną się zaraz o te ziemie, które stracili w pierwszych trzech rozbiorach. I tu dochodzimy właśnie do kwestii, którą Pani poruszyła, używając tej metafory 1815 roku powołania Królestwa Polskiego jako czwartego rozbioru. Otóż nie, zdecydowanie nie. To prawda, że 1815 rok nie przywrócił Rzeczpospolitej, że pokroił inaczej ziemię dawnej Rzeczpospolitej, ale przywrócił nazwę Królestwo Polskie. Zalegalizował istnienie państwa na mapie europejskiej o tej nazwie, Zalegalizował je także wewnętrznie, nadając mu konstytucję fundamentalne prawo, na które i w aspekcie międzynarodowym Królestwo Polskie jako twór międzynarodowego, najważniejszego gremium politycznego w skali Europy, Kongresu Wiedeńskiego, ma gwarancję tego kongresu. Po drugie ma gwarancję konstytucyjne nadane przez cara, wewnętrzne gwarancje wolności obywatelskich, wolności słowa a nawet, co było wprowadzone także przez Aleksandra, by zaspokoić prośby, żądania części Polaków. Obietnica wprowadzona do postanowień z 3 maja 1815 roku, a mianowicie, że Aleksander zastrzega sobie możliwość takiego rozszerzenia wewnętrznego królestwa, jakie będzie korzystne z jego punktu widzenia. A rozszerzenie wewnętrzne co znaczy? No po prostu dołączenie do królestwa ziem pierwszego, drugiego i trzeciego rozbioru dokonanego przez Rosję, a więc ziem, które możemy nazwać litewsko-ruskimi, guberniami zachodnimi albo kresami wschodnimi dawnej Rzeczpospolitej. To wszystko pojawia się właśnie w 1815 roku wbrew przestrogom, wbrew radom dużej części elit rosyjskich. Bo Aleksander jest przekonany, że może sobie pozwolić teraz na coś wielkiego. Na imperialną dominację Rosji w Europie. Na nowych zasadach, w którym ta imperialna dominacja będzie jeszcze w dodatku połączona ze sławą cara wyzwoliciela. Nie dość, że panowanie, to jeszcze gloria zbawiciela, wyzwoliciela. Czyli powstanie taka unia personalna na wzór Unii Polsko-Litewskiej. Można to tak rozumieć? Z przeszłości różnica, oczywiście. Tak, różnica zasadnicza polegała na tym, że Unia Polsko-Litewska była efektem ucierania się i to wielopokoleniowego, ale od samego początku była efektem ucierania się racji politycznych dwóch suwerennych podmiotów. Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. I Litwini nigdy nie byli zredukowani do roli przedmiotu takiej umowy, któremu dyktuje warunki podmiot, czyli strona polska. Znakomicie analizuje to najnowsza monografia Unii, pióra świetnego szkockiego historyka Roberta Frosta. Natomiast w przypadku tej Unii, która rzeczywiście formalnie została zadekretowana, Konstytucją nadaną przez Aleksandra I i zadekretowana także postanowieniami Rosji z Austrią i Rosji z Prusami z 3 maja 1815 roku. Otóż w tej Unii, między Rosją a Królestwem Polski, Unii Personalnej, Polska nie miała żadnego prawa głosu. To była wyłącznie decyzja Aleksandra. Polska tę nie wypowie, jak wiemy, w powstaniu listopadowym, Sejm ogłosi detronizację rodziny Romanowów, ale car potraktuje to następca Aleksandra, Mikołaj I, jako akt bezprawny i w istocie z punktu widzenia litery postanowień 1815 roku będzie miał rację. Polakom nie było dane prawo obalenia tej Unii, nie było dane prawo wyjścia z tej Unii. Na tym polegała jej, można powiedzieć, nierównoprawna istota, co nie zmienia istoty innej tego samego aktu 1815 roku, że Królestwo Polskie wróciło jako ciało polityczne na mapę i że Polacy rzeczywiście mogli powoływać się na legalne prawa, zagwarantowane także zresztą na kongresie wiedeńskim dla poddanych polskich żyjących pod panowaniem cesarza Austrii i króla Prus. I wprowadzono także całkowitą swobodę handlu dla Polaków mieszkających w tych trzech częściach, właściwie teraz już nie w trzech, a można powiedzieć w pięciu częściach. Bo powstało Wielkie Księstwo Poznańskie, bo pan profesor myśli oczywiście o Wielkim Księstwie Poznańskim zwróconym Prusom z części Księstwa Warszawskiego. Tak, to bardzo ważny moment, ponieważ w Wielkim Księstwie Poznańskim z namiestnikiem, którym został książę Antoni Radziwiłł, spowinowacony z dynastią panującą w Prusach, dynastią Enzolernów, Wielkie Księstwo Poznańskie gwarantowało w bardzo dużym stopniu prawa narodowe, kulturalne i pewnego rodzaju nawet autonomię wewnętrzną na tym niedużym, ale jednak ważnym dla polskości, bardzo ważnym dla polskości terenie Wielkopolski. Ale mam na myśli jednak nie tylko Wielkie Księstwo Poznańskie, mam także na myśli Kraków. postanowienie, tak jest o utworzeniu niewielkiej liczącej 1150 km kwadratowych Rzeczpospolitej Krakowskiej. Wolne miasto Kraków pod kontrolą w zasadzie wszystkich trzech zaborców. To znaczy byli konsulowie trzech zaborców, ale miastem rządził Senat wybierany przez obywateli Krakowa i fakt, że stolica dawnej Rzeczpospolitej nie stała się miastem wcielonym znowu do któregoś z państw rozbiorczych bezpośrednio, ale zyskała choćby udawaną, choćby symboliczną odrębność miał duże znaczenie. No jak wiemy ta odrębność Krakowa nie przetrwa bardzo długo. Ale w 1815 roku przyjmowano tę symboliczną odrębność Krakowa od trzech zaborców jako dobry znak. Kraków właśnie wtedy stanie się na nowo stolicą ducha narodowego. Za zgodą Aleksandra wojsko polskie sprowadziło zwłoki księcia Józefa na Wawel. A rok później, kiedy umrze Kościuszko, to on śladem księcia Józefa Także powędruje do krypty świętego Leonarda, no i decyzja podjęta także wtedy w wolnym mieście Krakowie, by wznieść trwałe, widoczne z całej, można powiedzieć, Republiki Krakowskiej miejsce upamiętnienia tego ducha niepodległości, Kopiec Kościuszki. Mówiliśmy, panie profesorze, o romantyzmie, o entuzjazmie, jaki wywołany był epoką napoleońską i nadzieją, że u boku Napoleona odrodzi się Polska. Ale jak ówcześni mieszkańcy powołanego Królestwa Polskiego oceniali ten fakt, że powstało Królestwo i na dodatek Polskie, bo za Napoleona było to Księstwo Warszawskie? No i oczywiście car Aleksander I nie ułożył konstytucji tak jak Napoleon ułożył ją dla księstwa warszawskiego, a konstytucja królestwa odwoływała się jednak do konstytucji 3 maja. Czy można tu mówić o równie silnym entuzjazmie Polaków w związku z tym gestem, podarowaniem przez Aleksandra I Polakom Królestwa Polskiego? Myślę, że to dwa nieporównywalne zjawiska. Entuzjazm zdecydowanie większy budził na pewno Napoleon, ale w momencie klęski, kiedy rozwiał się cały sens tego entuzjazmu, trwanie sprawy polskiej przy Napoleonie, to, że Aleksander realizuje z taką konsekwencją, żelazną wolą swój projekt budowy Królestwa Polskiego, przytroczonego do Rosji, ale nazywającego się Królestwem Polskim, a nie wraca do systemu całkowitej likwidacji polskości, taki jaki wprowadzał trzeci rozbiór w 1797 roku. To było przyjmowane jednak z westchnieniem ulgi i jednocześnie często z pewnym zaskoczeniem. Jak to? Przecież mogli nas rozdeptać jak muchy, ale nie zrobili tego. Jednak pozwolili wrócić ze sztandarami wojsku polskiemu z Paryża, Pozwolili zachować Wojsko Polskie, nie zlikwidowali go. Owszem, na jego czele został postawiony ktoś, kto nie powinien dowodzić niczym więcej poza co najwyżej armią ołowianych żołnierzyków. Mam na myśli oczywiście młodszego brata Aleksandra, wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza. Ale jeszcze w roku 1815 no, nie znano dobrze mentalności tego człowieka. W Warszawie nie zdawano sobie sprawy z jego porywczości, a też z dłuższej perspektywy czasu możemy ocenić, że jakkolwiek Konstanty był po prostu groteskowym aż w swojej tęsknocie za absolutnym drylem pruskim, despotą Placu Paradnego, to jednak wielki książę Konstanty źle wojsku polskiemu nigdy nie życzył. Chciał, żeby to było najlepsze wojsko na świecie a że pojmował to swoiście i deptał godność oficerów, to zupełnie osobna sprawa. A więc Polska miała wojsko. Polska miała swoją konstytucję. Najlepszą w Europie, tak można powiedzieć. Konstytucję, tak jak słusznie pani redaktor powiedziała, nie podyktowaną. Tak jak Napoleon w niemałym stopniu dyktował, choć jak wiemy, no nie wyłącznie był to jego dyktat, ale jednak te pozory utrzymał, że to jest wyłącznie jego dzieło, owa Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Tutaj Aleksander idzie właściwie za szkicem, który przygotował książę Adam Jerzy Czartoryski, tworząc rodzaj syntezy tego, co najlepsze w tradycji Konstytucji 3 Maja, z elementami spuścizny Konstytucji Księstwa Warszawskiego. To wszystko no jednak budziło pozytywne zdziwienie. Mogło być przecież dużo gorzej. To chyba o tego rodzaju postawie można mówić raczej niż o entuzjazmie. Po straszliwych doświadczeniach, no jednak wojennych doświadczeniach, w których dziesiątki tysięcy Polaków zginęły, zapłaciły życiem. Po rozczarowaniu przegraną stawką napoleońską, jak się wydawało. Przychodzi zwycięzca i nie likwiduje Polski, tylko zostawia jakąś nową przestrzeń do życia, do zagospodarowania. Tu zaczyna się właśnie ta historia, którą najpiękniej opowiedział wspomniany przez panią Marian Brandys. Bohaterscy niegdyś szwoleżerowie Napoleona zaczynają mościć się, jakoś urządzać coraz wygodniej w tej przestrzeni, w której wolno nazywać się Polakami, w której dookoła są instytucje polskie, w której można budować Wojsko Polskie, moszczą się ci starzy bohaterowie napoleońscy i stopniowo adaptują do tej roli, jaką przewiduje dla nich rosyjski car do roli lojalnych poddanych cesarza Rosji. A książę Adam Czatoryski powie, że lepiej nam będzie niż było. Tylko zastanawiam się, co nazwał tym złem pomieszanym z dobrym, panie profesorze. Książę Adam Jerzy Czartoryski przeszedł między okresem młodzieńczej przyjaźni z wtedy jeszcze następcą tronu, Aleksandrem Pawłowiczem, a później z młodziutkim carem Aleksandrem I, a momentem, kiedy udało się wspomóc księciu Adamowi Jerzemu narodziny Królestwa Polskiego, książę Adam Jerzy przeszedł bardzo długą drogę w relacjach z Aleksandrem. Wiedział już, że Aleksander nie jest wcale żadnym idealistą, że Aleksander nie jest kimś, kto kocha Polskę i Polaków i zrobi dla nich o co tylko się go poprosi. Wiedział, że Aleksander jest człowiekiem niezwykle skrytym, fałszywym, ta cecha Aleksandra stała się powszechnie właściwie znana już w roku 1815, który nigdy swoich planów nie odkrywa do końca i który wielokrotnie zawiódł księcia Adama Jerzego, który to polski polityk, konsekwentnie starał się budować nadzieję na możliwość pogodzenia idei polskiej niepodległości z Rosją. Książę Adam Jerzy wierzył w to na początku swojej kariery u boku Aleksandra I, ale najpierw przekonał się, że poza Aleksandrem I nie może liczyć na pewno na żadnego innego Rosjanina. Wszyscy inni, których poznawał, stopniowo okazywali się zaciętymi, świadomymi, konsekwentnymi wrogami Polski. Co do jednego tylko pomylił się najboleśniej. Książę Adam Jerzy to był Mikołaj Nowosilcow. Ta kreatura została właśnie przez księcia Adama Jerzego wciągnięta do grona przyjaciół cara Aleksandra, i to właśnie Nowosilcow obok księcia Adama Jerzego stał się jednym z pierwszych no, ministrów, można tak powiedzieć, rządu tymczasowego przewidywanego przez Aleksandra dla Królestwa Polskiego w 1814 już praktycznie rzecz biorąc roku. Ale Nowosilcow, którego jeszcze wtedy wierzył, książę Adam Jerzy, że to jest może jeszcze ten Rosjanin, który źle Polsce nie życzy, no jak wiemy, wkrótce już ujawni do końca swoje skrajnie antypolskie nastawienie, przekonując do reszty czartoryskiego, że jedynym, a i to bardzo wątłym oparciem dla całej tej konstrukcji budowy Polski zasobnej i niepodległej jednocześnie obok Rosji, jest tylko i wyłącznie kaprys skrytego i realizującego własne cele imperialne cara Aleksandra I. A więc książę Adam Jerzy wie, że to jest gra, gra bardzo ryzykowna, gra, w której Polska może w końcu przegrać. Ale w tej grze z takimi atutami, jakie Polska ma w roku 1815, a ma ich bardzo niewiele po klęsce Napoleona, to nikt więcej niż Aleksander Polsce nie daje. Dlatego to, że wraca na mapę ta nazwa, że jest konstytucja, że jest wojsko, to wszystko o czym mówiliśmy, to niewątpliwie książę Adam Jerzy traktuje jako dobro. A co jest złem? To, że nie ma żadnych gwarancji, że ten stan rzeczy polskiej autonomii u boku Imperium Rosyjskiego będzie można utrwalić i przemieniać stopniowo. W stan polskiej niepodległości u boku Rosji. Jedyną gwarancją, jaką widział książę Adam Jerzy, była ta sama gwarancja, którą widział i której nie znalazł w Kościuszko. Bo tak jak wcześniej Napoleon, tak teraz Aleksander chciał również Kościuszkę pozyskać dla swojej wizji Królestwa Polskiego, a Kościuszko o co poprosił? O to samo co Napoleona. Trzeba odbudować całą rzecz pospolitą. Wtedy jak najbardziej poprze Aleksandra, jeżeli ten odbuduje całą rzecz pospolitą choćby pod swoim berłem. Stąd ta obietnica niejasna, niepewna Aleksandra, że może rozszerzy wewnętrznie królestwo. Ale dopóki nie było tego rozszerzenia, dopóki Wilno, Grodno, Krzemieniec nie były częścią tego samego Królestwa Polskiego, ale znajdowały się po drugiej stronie granicy w Cesarstwie Rosyjskim, a Warszawa po drugiej stronie granicy w Królestwie Polskim, tak długo książę Adam Jerzy mógł uznawać to i słusznie, za zło, za niebezpieczeństwo przypominające, że to ostatecznie o wszystkim będzie decydowała wola imperatora Rosji, a nie suwerennie wyrażona wola narodu polskiego, którą można by negocjować z wolą gospodarzy, niezależnie kto nimi jest, cesarstwa rosyjskiego. To go niepokoiło i przekonał się sam błyskawicznie o tym książę Adam Jerzy. Skoro na pierwszą osobę w państwie, namiestnika zastępującego króla, czyli cara w Warszawie, wybrał Aleksander I, nie księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, człowieka o absolutnie największym autorytecie, jak wszyscy się spodziewali, że będzie w 1815 roku, tylko wyjątkowo już żałosna, nieprzyjemna kreatura, Generał Zajączek, nazywany powszechnie generałem Arbuzem wtedy. Człowiek, który bardziej niż ktokolwiek inny zatruł życie księciu Józefowi Poniatowskiemu. Człowiek, który na pewno dzielny osobiście w latach młodości stał się już tylko starym karierowiczem na usługach manipulującego nim cara. I w ten sposób Aleksander pokazał, kto mu jest potrzebny do zarządzania tym Królestwem Polskim. Ktoś, kto nie ma kręgosłupa, Ktoś, kto nie ma żadnego zaplecza politycznego Ktoś, kto jest od A do Z jego kreaturą Czyli z perspektywy wieków można powiedzieć, że u podstaw ta polskość czy Królestwa była tylko fasadą, za nią kryła się taka faktyczna dominacja rosyjska, stąd porównania współczesnych historyków Królestwa Polskiego do PRL-u? Nie, myślę, że od razu tego doświadczenia na pewno nie było, właściwie z tych Rosjan złowróżbnych i złowrogich. Byli tylko Wielki Książę Konstanty, który zresztą uczył się koślawo po polsku. No i jak wiemy zakochał się w Polsce i zrezygnował dla niej zresztą z następstwa tronu w Rosji. Mam na myśli księżnę Joannę Grodzińską. A drugim był senator Nowosilcow. Straszna postać, ale też w 1815 roku on nie miał takiej sławy jaką będzie miał. Po roku 1823 po walce ze studentami polskimi w Wilnie. Walce, którą znamy z dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. A więc wtedy wydawało się, że to jednak królestwo daje szansę na kontynuowanie tego, co zaczęto w Księstwie Warszawskim. I próbujmy to robić. To jest właśnie filozofia Stanisława Stasica, który organizuje wtedy przemysł Królestwa Polskiego. Zaraz przejmie po nim tę pałeczkę Franciszek Ksawery, Drucki lubecki, budując zakłady przemysłowe, produkujące także broń dla Wojska Polskiego. Twórca cudu gospodarczego Królestwa Kongresówki. Tak, porządkując skarb Królestwa Polskiego i wyprowadzając jego bilans na dodatni. Trudno negować tego rodzaju osiągnięcia, czy ich jak najbardziej pozytywny sens. Trudno negować także znaczenie, jakie ma stworzenie Uniwersytetu Warszawskiego w 1816 roku. To, że w latach, kiedy mógł ząbkować, że tak powiem, kulturowo, młody Fryderyk Chopin był otoczony dookoła siebie instytucjami polskimi o najwyższym poziomie naukowym, kulturalnym i artystycznym. To, że młodziutki Juliusz Słowacki mógł w przemieńcu potem w Warszawie na studiach kontynuować jakby to życie, można powiedzieć, w świecie instytucji polskich. I tak można by wymieniać oczywiście, no już nie wspomnę postaci Adama Mickiewicza i dobrodziejstw, jakim dla rozwoju jego kariery i geniuszu była możliwość studiów na Polskim Uniwersytecie w Wilnie. To właśnie tworzyło jakby pejzaż tego, co dobre po 1815 roku się działo, a co wynikało z faktu, że Aleksander nie z własnej tylko dobroci, czy nie dla jakichś chimer ideowych, ale po pierwsze dlatego, że Polska nie pozwoliła o sobie zapomnieć w czasie wojen napoleońskich, że pokazała swoją zdolność do tworzenia bardzo ważnych i zjawisk militarnych, i zjawisk kulturowych, ale także Polska pokazała swoje znaczenie geopolityczne raz jeszcze na mapie Europy. To wszystko sprawiło, że te warunki stworzone polskości po 1815 roku, warunki stworzone do jej trwania i przetrwania, okażą się niezmiernie ważne dla tego, co będzie karmiło nas do końca wieku XIX i nadal nas karmi a mianowicie podstaw instytucjonalnych wielkiej kultury romantycznej. Bo przecież romantycy nie rodzą się na kamieniu, ale gdzieś musieli się nauczyć pewnych podstaw kultury, sztuki, rzemiosła, języka. Oni to wszystko zdobyli w szkołach, w których mówiło się po polsku, w których uczyło się po polsku, w najnowszym, można powiedzieć, europejskim wydaniu, Kontynuując w tym sensie dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej. Staranie, praca i symboliczna postać jednego człowieka, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który wierzył w to, że coś dobrego z tej orientacji na cara Aleksandra może wyniknąć. Na ile rzeczywiście Aleksander I uważał Królestwo Polskie za eksperyment, od którego zależy powodzenie reform w całej Rosji? Istnieje taki pogląd przez część historyków podtrzymywany, że Królestwo Polskie było traktowane przez Aleksandra jako swego rodzaju laboratorium do reform, które chciał rozszerzyć na swój własny kraj. Śladem tego był projekt konstytucji dla Cesarstwa Rosyjskiego, który zostanie odnaleziony w czasie powstania listopadowego w papierach wielkiego księcia Konstantego. Konstytucja przygotowana m.in. przy udziale senatora Nowosilcowa świadczyła o tym, że już w czasach Aleksandra I władca Rosji rozważał możliwość zmiany ustroju w swoim wielkim imperium na konstytucyjny. Rozważał, ale nie zrobił tego. Pewnie wskutek kilku okoliczności siły oporu elit imperialnych w Petersburgu, zarówno przeciwko reformom wewnętrznym, jak i przeciwko wszelkim próbom potraktowania Polski jako kraju bardziej zaawansowanego od samej Rosji. To obrażało poczucie godności narodowej, dumy zwycięzców, którzy pobili całą Europę. I nagle słyszeli gdzieś pogłoski o tym, że... Car traktuje Polaków lepiej niż ich Rosjan, że dał przecież Polakom konstytucję, a im nie dał. Zamiast likwidować Polskę, pozwolił jej trafić na mapę Europy. Po raz drugi zaprotestuje Karamzin w 1818 roku, tym razem już bardzo ostro. To niesłychane zupełnie zdarzenie. Poddany cara występuje przeciwko niemu z memoriałem zatytułowanym Zdanie Obywatela Rosyjskiego. Poddany staje się obywatelem, bo protestuje przeciwko swojemu carowi. A co jest powodem tego protestu? Polska. Karamzin mówi, nie wolno mi jako obywatelowi rosyjskiemu milczeć, kiedy ty carze popełniasz tak straszliwy błąd, jakim jest umacnianie samej nazwy Królestwa Polskiego. Nie wolno tego robić, trzeba zniszczyć, zlikwidować do reszty Polskę. Bez tego Rosja będzie śmiertelnie zagrożona.